Witam Was serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i mam przyjemność mówić do Was o tym, co jest napisane w Bożym Słowie na temat podstaw chrześcijańskiej nauki. Jest to czwarty odcinek z cyklu podstawy chrześcijańskiej nauki. Opieram się na na liście do Hebrajczyków w szóstym rozdziale, w wersecie pierwszym i drugim, jest tutaj mowa o początkach nauki o Chrystusie. A jak mówiłem w pierwszym odcinku, jest to jakby oryginał, wykład oryginalny. Mówi, że są to, są to początkowe, czyli podstawowe nauki o Chrystusie, czyli nauki chrześcijańskie. Ponieważ słowo chrześcijaństwo u swojej podstawy ma, ma słowo Chrystus, a nie chrzest. Także chrześcijaństwo to tak naprawdę chry chrystusostwo, w ten sposób powiem. A więc mamy dzisiaj odcinek czwarty, część czwartą, czyli jakby tą czwartą płaszczyznę, podstawową płaszczyznę nauki chrześcijańskiej. Jest ona opisana jakby oznaczona w szóstym rozdziale, drugim wersecie listu do hebrajczyków, jest to nauka o wkładaniu rąk. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli taką ważną kwestię odnośnie wkładania rąk. Zanim, zanim ją wyjaśnię, chciałem przeczytać w trzeciej Księdze Mojżeszowej taki, taki zapis trzecia Księga Mojżeszowa, czyli to jest księga kapłańska, w innych przykładach biblijnych jest, jest to, jest ona zatytułowana, ma tytuł Księga Kapłańska, trzecia Księga Mojżeszowa, to jest Księga Kapłańska, 21 rozdział, werset 10. I tutaj jest napisane tak, a kapłan w gronie swoich braci, najwyższy godnością, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na niego świętych szat. I, e, i tutaj jest zapis, czego on nie może robić itd., itd. Ale nas interesuje jakby początek tego, że jest to kapłan, kapłan, prawda? na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia, czyli on został namaszczony, na kapłana namaszczony to oznacza że on został wyznaczony odgórnie przez Boga że została wobec niego jakby wyswobodzona pewna dyrektywa funkcjonowania czyli to jest ktoś, kapłan to jest ktoś kto zostaje ustanowiony przez Boga tak naprawdę filozofia kapłaństwa u nas jest związana z tym, że kapłan to w tamtym okresie czasu był pośrednik między Bogiem a człowiekiem, był to ktoś pośredni w Nowym Testamencie my, my wiemy, że naszym arcykapłanem czyli najważniejszym kapłanem głównym kapłanem jest Jezus Chrystus i w związku z tym każdy kto jest w Chrystusie Jezusie ma, jak potem będę o tym mówił pewne poselstwo, jakby uwolnione z do Jego życia pewne poselstwo bycia kapłanem. Ale już nie w takiej formie jak w Starym Przymierzu, bycia pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, ale jakby ogłaszania tego kapłaństwa, które jest w Chrystusie Jezusie. o ja tym za chwilkę. Tutaj natomiast widzimy kapłana i ten, ten pierwotyp kapłana, który, który ma najwyższą godność. Czyli tutaj jest opisane, że on ma, ma, ma godność, czyli on jest z, jakby zupełnie predysponowany do tego. Tak? Na jego głowę została wylana oliwa namaszczenia, czyli on zostaje namaszczony, czyli w, przez Boga uwiarygodniony. Tak? I, tu jest, i, tu, I tu jest ten zapis, o który mi chodzi na, na jakby najbardziej a którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na niego świętych szat. Jego ręce zostały upoważnione. Do czego te jego ręce zostały upoważnione? Do sprawowania, pewnego rodzaju sprawowania działań kapłańskich. Rozumiecie, przyjaciele? One zostały upoważnione. Czyli, e, czyli one zostały Została im nadana jakaś ranga. I to nie chodzi o same ręce, jako fizyczne ręce, tylko że ten kapłan, ten kapłan, on ma, ma pewne możliwości, ma pewne możliwości dane przez Boga, i te możliwości on ma wykorzystywać przez używanie swoich rąk w różnych dziedzinach, ale, ale chciałbym, żebyśmy to zauważyli. Widzimy, że te ręce jego zostały upoważnione przez włożenie na niego świętych szat. A więc widzimy tutaj, że jest on, ca, cała ta postać tego kapłana jest święta. Święty znaczy oddzielony. Inny niż środowisko, w którym jest. A, więc, a więc, więc widzimy ten zapis już dawno, dawno, tysiące lat temu, kiedy Bóg jakby ustanawiał tą formułę kapłańską. I teraz jeżeli Ty jesteś narodzony z Bożego Ducha jeżeli Ty się narodziłeś z Bożego Ducha to Twoje ręce przyjacielu zostały upoważnione przez Boga aby wkładać się na innych ludzi w celu uwalniania określonych rzeczy Bożych i teraz tak Chcę, żebyśmy znaleźli objawienie Jana, apokalipsę Jana, pierwszy rozdział, bo to, jest, bo to jest jakby kontynuacja tego, co tam się dzieje w tej Księdze Mojżeszowej. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, szósty werset jest napisane tak. I uczynił nas, czyli Jezus uczynił nas, czyli tych, którzy się narodziliśmy z Jego Świętego Ducha, On uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. Tak? A więc widzimy, że jest tutaj konkretny zapis, tak? potwierdzający to, co powiedziałem przed chwileczką, że każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha, on jest kapłanem Boga. A więc tenże kapłan Boga, czyli ten chrześcijanin, czyli człowiek realnie funkcjonujący w Chrystusie, on posiada predyspozycje, umiejętności, jak również posłannictwo kapłańskie. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym to, że On ma sprawować za pomocą swojego życia kapłaństwo, czyli ma prezentować tego arcykapłana Jezusa Chrystusa i do tego również ma używać swoich rąk I to jest ciekawe, że u podstaw nauki chrześcijańskiej została jakby położona pewna, pewna płaszczyzna używania rąk wiecie, ręce nasze one są pewnego rodzaju takim łącznikiem z rzeczywistością które nas otacza. My nimi bierzemy coś, przynosimy do ust, do, dotykamy, pracujemy nimi, czyli te ręce one służą nam do kontaktu, do brania i przyjmowania, prawda? Więc widzimy, że, że, że to jest rzecz ciekawa. Ja chciałbym, żebyście na to patrzyli z perspektywy duchowej w tej chwili a więc widzimy, że jesteśmy kapłanami a więc my posiadamy jakby, jakby nasze ręce są uwiarygodnione ustanowione do tego, aby za pomocą za pomocą nich jakby działać i teraz w liście do hebrajczyków 10.10 .10 mamy taki jeszcze jeden zapis co do, co do tego wersetu z trzeciej Księgi Mojżeszowej 10.10 list do hebrajczyków 10.10 .10 .10 jest napisane że jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A więc widzisz, że nie tylko jesteś kapłanem, ale jesteś uświęcony, czyli jest, jest ta formuła świętego działania poprzez Twoją osobę. Czyli Ty jakby, czy Ty to czujesz, czy Ty nie czujesz, to Ty musisz jakby uświadomić sobie tą bardzo ważną rzecz. Ja jestem kapłanem, ja jestem uświęcony i moje ręce są przeznaczone do tego, aby za ich pomocą uwalniać rzeczy Boże. to jest niezmiernie ważna rzecz na samym początku, przyjaciele. Że my, my musimy mieć tą świadomość, tak? Bo jakby fundamentalne nauki, one muszą być bardzo silnie zakorzenione w naszej świadomości. I teraz... Ja bym chciał, żebyśmy krok po kroczku zobaczyli rodzaje nakładania rąk, czyli jakby te funkcje, czyli te przestrzenie, w których nasze ręce, pamiętajmy jako uświęconych kapłanów, mają jakby działać. Czyli te, pokażę Wam siedem takich płaszczyzn, które są jakby... jakby, jakby, jakby do, są, nasze ręce są bramami do tego, aby w tych płaszczyznach działy się rzeczy Boże. A więc przede wszystkim, jakby inaczej, może przede wszystkim to źle powiedziałem, ale w, na, na pierwszym miejscu e, mamy taką funkcję naszego nakładania rąk która się nazywa aby uzdrawiać a więc nasze ręce, ręce ręce narodzonych z Bożego Ducha ludzi czyli tych uświęconych kapłanów są po to, aby uzdrawiać czytamy o tym w Ewangelii Marka 16-18 Ewangelia Marka przyjaciele 16 rozdział A ja chciałem żebyście zapamiętywali te rzeczy lub zapisywali, żeby później sobie badać indywidualnie Ewangelia Marka 16 rozdział 18 werset mówi tak że na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kto będzie kładł? Eee, b, b, tak? kto, kto to będzie robił? Eee, kto te znaki? Bo to jest opis znaków, jakie będą towarzyszyły, ale ważne komu. Że takie znaki będą towarzyszyły, towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, tak? Czyli ty jesteś człowiekiem, który uwierzył w Jezusa. Oddałeś Mu swoje życie, narodziłeś się z Bożego Ducha i to jest Tobie dane, masz to. Nie musisz się o to starać, nie musisz się o to modlić, nie musisz o to zabiegać ani na to zasłużyć. To jest bardzo ważne, tak? Czyli Ty, ty masz daną władzę i moc, tak? która ma działać przez Twoje ręce, aby uzdrawiać chorych, tak? W przyszłości, kiedy e, będę, będę mówił więcej o uzdrowieniu, e, to, to, to sobie jakby sięgniemy głębiej po ten temat nakładania rąk ku uzdrowieniu. Jeżeli chcesz już teraz do, o tym więcej się dowiedzieć, to wejdź sobie na moje nauczania dotyczące uzdrowienia, uzdrowienia chorych. Natomiast już dzisiaj uświadom sobie, że Twoje ręce są po to, aby się nakładał na ludzi ku uzdrawianiu. Po drugie, e, Drugie miejsce, jakby ta druga płaszczyzna, jest opisana w Ewangelii Marka, również Ewangelia Marka, 10 rozdział, e, werset 16. Jest napisane tak, że Jezus brał dzieci w ramiona i błogosławił je, kładąc na nie ręce. Jest napisane, I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. A więc a Słowo Boże mówi, że my mamy robić to, co Jezus i Jezus sam powiedział, że będziemy robić większe rzeczy niż On, więc jeżeli Jezus kładł ręce, aby błogosławić, to nasze ręce są predysponowane do tego, aby błogosławić. Co to jest błogosławić? Błogosławić to znaczy uszczęśliwiać. To słowo błogosławić to jest uszczęśliwiać, czyli łamać jarzmo porażki w czyimś życiu i wprowadzać tego człowieka w miejsce sukcesu. A więc zobacz, Twoje ręce są Ci dane również po to, abyś kładł je na ludzi i w wyniku tego będzie w ich życiu łamana porażka, a oni będą wprowadzani, czyli będzie się przed nimi otwierała pewna przestrzeń e, sukcesu. Rozumiesz? A więc Twoje ręce są po to, aby błogosławić, czyli uszczęśliwiać. Masz kłaść ręce na ludzi, aby ich błogosławić. Trzecia płaszczyzna Również w Ewangelii Marka opisana w szóstym rozdziale, drugim wersecie, brzmi w ten sposób. A gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, które dokonują jego ręce. Widzimy Jezusa, który za pomocą swoich rąk dokonuje cudów. Co to jest cud, przyjaciele? Cud to jest ingerencja w naturalność, prawda? rzecz, która... Cud, który następuje, to jest coś nienaturalnego, prawda? A więc ręce twoje są ci dane po to, aby działy się przez nie cuda. Masz nakładać ręce na ludzi, ale nie tylko na ludzi. Możesz się nakładać również na zwierzęta, możesz się nakładać na przedmioty, które potrzebują naprawy, i za pomocą twoich rąk jesteś w stanie e, e, robić cuda. Ja sam osobiście wielokrotnie kładłem ręce, czy to na silnik samochodu, który brał olej, w konsekwencji czego przestawał brać olej? Moja żona kładła systematycznie ręce na naszą pralkę, która przestawała działać. Dzisiaj nas stać, żebyśmy sobie kupili nową pralkę, ale był taki czas, że nie mieliśmy pieniędzy, ale mieliśmy ręce. Więc kładła ręce na pralkę, pralka zaczynała działać. Pralka na starą pralkę położyła ręce, ta pralka potem działała tyle czasu, że my ją w ogóle wymieniliśmy ze starości. Rozumiesz? Ona działała i działała i działała po prostu na odkurzać jakiś zepsuty, rozumiesz prawda? więc ręce Twoje są Ci dane po to, abyś uwalniał Boże cuda przez te ręce a więc abyś e, nie, nie, rozumiesz, kiedy widzisz naturalność jakąś i, nat i porażkę w naturalności, to to nie jest efekt końcowy, bo są ręce które są predysponowane, aby je nałożyć i uwolnić Boży cud, prawda? Tak jak Jezus tak? To, jest, to jest właśnie to jest właśnie to, co, co się nazywa naśladowaniem Jezusa. Mamy teraz czwartą płaszczyznę, opisaną w dziejach apostolskich, w dziewiętnastym rozdziale, dzieje apostolskie, przyjaciele, dziewiętnasty rozdział, tak? rozdział, werset szósty, tak? Dziewiętnasty rozdział, werset szósty mówi tak. A gdy Paweł włożył na nich ręce, czyli na jakichś tam ludzi już nawróconych, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. A więc ręce nasze, prawda, one są predysponowane, czyli jest uwolniona władza i moc do tych rąk, przyjaciele, abyśmy mogli kłaść się na ludzi i przekazywać im Ducha Świętego, czyli chrzcić ich w Duchu Świętym. Duch Święty jest udzielany między innymi poprzez nałożenie rąk. Ktoś, kto jest narodzony z Bożego Ducha, ale jeszcze nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, czyli nie do jego życia nie jest uwolniona Boża moc, większego rzędu. Mówiłem o tym na w poprzednim odcinku tych podstaw chrześcijańskiej nauki mówiłem na temat odmywań, czyli chrztów mówiłem na temat chrztów w Duchu Świętym a dzisiaj chcę, żebyś wiedział, że można udzielać Ducha Świętego czyli chrzcić ludzi w Duchu Świętym za pomocą nałożenia Twoich rąk to jest sobie dane i możesz to robić nie musisz być kimś szczególnym nie musisz być jakimś Ordynowanym w cudzysłowie usługującym, natomiast możesz kłaść ręce na ludzi narodzonych z Bożego Ducha, a jeszcze nieochrzczonych w Duchu Świętym i Duch Święty będzie na nich wstępował i będą chrzczeni w Duchu Świętym, w wyniku czego będą mówili innymi językami i tak dalej, Widzimy teraz piątą płaszczyznę, piąta płaszczyzna opisana jest w drugim liście do Tymoteusza 1,6, drugi list do Tymoteusza. A 1,6 drugi list do Tymoteusza, 1,6 I mamy tutaj taki zapis, a gdyż e, przepraszam, drugi list, Aha, ja tam linia, drugi list do Tymoteusza, 1,6. Z tego powodu mówi Święty Paweł do Tymoteusza, pisze do niego Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich Widzimy, że Paweł przypomina Tymoteuszowi pewne zajście Przypomina mu, że kiedyś położył na niego swoje ręce i został mu udzielony dar łaski. Co to znaczy? To znaczy, że nasze ręce są nam są jakby predysponowane, czyli uzdolnione przez Boga, aby przekazywać e, przyjaciele e, dary Ducha Świętego. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. E, aby przekazywać dary Ducha Świętego. Więc tutaj już nie mówimy o chrzcie w Duchu Świętym, ale mówimy o tym, że ty poruszasz się w pewnym obdarowaniu jakimś w jakimś obdarowaniu na przykład poruszasz się w obdarowaniu proroczym prawda? czy też w obdarowaniu yy, uzdrowieńczym ponieważ dary uzdrawiania się często przez Ciebie przejawiają czy też yy, poruszasz się szczególnie jakby twoja, twoja, twoja, w Twojej służbie przejawiają się cuda różnego rodzaju czy też słowo wiedzy, słowo mądrości różnego rodzaju dary duchowe i Ty w tym momencie możesz położyć ręce na drugiego chrześcijanina i może zostać mu udzielony dar, którego w którym Ty się poruszasz lub też, co ciekawe, zupełnie inny dar, nawet dar, w którym Ty się nie poruszasz, e, i, I teraz no, pytanie, czy, czy każdy może to robić? I w zasadzie jest zawsze tak, że każdy może to robić. Natomiast e, też trzeba sobie zdawać sprawę e, z tego, do czego Bóg posyła Ciebie, jak, e, jakby, w jakim miejscu Bóg Ciebie stawia. Chodzi o to, żeby nie robić pustych przebiegów, to znaczy ja osobiście, ja osobiście nie biegam za ludźmi i nie nakładam na nich rąk, aby mu udzielić jakiegoś daru na przykład, ale, ale kiedy ludzie do mnie przychodzą i kładę na nich rękę, bo oni tego chcą, ja pragną tego na nich ręce te, te dary są im udzielane, albo też kiedy ja mam prowadzenie, więc ja poruszam się tutaj stricte jakby w objawieniu co, co, co do formuły, którą, którą mam wybrać, prawda, w, jak, w jaki sposób ja mam zadziałać, nie robię tego od tak sobie po prostu, prawda, bo nie, nie robię tego literalnie, tylko z objawienia. O, ja do, te, też do tego Cię zachęcam. Ale nie ma, nie ma jakby żadnego przeciwwskazania, żeby, żeby każdy człowiek, każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek kładł ręce na drugiego człowieka i żeby mu były udzielane dary. Ale, ale mówię, trzeba w tym wszystkim szukać objawienia Bożego. Czy my tak mamy robić, czy nie. No, bo, bo często po prostu nic się nie dzieje, dlatego, że nie ma objawienia, że, że Duch Święty nie chcę akurat tej rzeczy w tym czasie, czy w tej, w tej przestrzeni jakiejś takiej relacyjnej, dlatego zwracajmy na to uwagę. Mamy szóstą, szóstą płaszczyznę. W pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, tutaj mhm. pierwszy list do Tymoteusza, mhm który tutaj był. Okay. Już zaraz sobie a 4,14. Dobrze. Pierwszy list do tym 4,14 jest zapis o szóstym jakby elemencie, o takiej szóstej płaszczyźnie, gdzie mamy nakładać ręce, gdzie możemy nakładać ręce. Jest napisane. Ee, nie za, tutaj jest taki zapis nie zaniedbuj daru łaski który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych i to jest już inna rzecz niż to o czym czytaliśmy przed chwilę to jest nakładanie rąk ku udzielaniu namaszczenia I tutaj już nie jest kwestia jakby jednego daru ale pewnego yy, Pewnego całego kształtu. To często nazywa się udzieleniem pewnego takiego płaszcza namaszczenia. Mamy taki zapis w Starym Testamencie, kiedy Eliasz on odchodzi do Boga i zdejmuje, jakby jego płaszcz, i on zostaje porwany przez, przez, przez Rydwan i, jego, i pozostaje jego płaszcz prorocki płaszcz, za pomocą którego również on dokonywał różnego rodzaju gestów proroczych i jego uczeń, Elizeusz, wkłada ten płaszcz i zaczyna chodzić w tym płaszczu. I to jest taki symboliczny przekaz namaszczenia, które było na Eliaszu i ono potem przeszło na Elizeusza. Więc tutaj w tym zapisie jest, jest jakby treść, treść, która do nas tutaj mówi, to jest to jest to, że my mamy, mamy możliwość nakładania rąk na ludzi w celu udzielenia im namaszczenia. E, czyli udzielenia im zdolności bożych do wykonywania konkretnych zadań. I tutaj mm, już wchodzimy na pewien puław, e, gdzie te rzeczy mm, winny się dziać w sposób e, taki naprawdę mocno świadomy. To znaczy Um, oczywiście każdy może kłaść ręce na, każdy chrześcijanin może kłaść ręce na innych chrześcijan w celu udzielenia namaszczenia. Natomiast pytanie jest, czy takowe namaszczenie yy, ten chrześcijanin nakładający ręce posiada, bo jeśli on nie posiada, to on nic nie udzieli. Rozumiecie? To już jest inna kwestia. Nie można udzielić czegoś, czego się nie ma. Prawda? Um, to tak nie działa. To, to, to, to, to nie jest to. Oczywiście można, mo, można z objawienia nakładać na kogoś ręce i w wyniku tego nałożenia rąk zostanie mu udzielona jakaś forma namaszczenia, ale to też jest związane z pewnym urzędem, który się posiada, bo jeżeli człowiek nie, nie porusza się w jakimś urzędzie Bożym, czyli to nie jest apostoł, nie jest prorok, nie jest ewangelista, nie jest pasterz, też nauczyciel, człowiek ten nie posiada jakiegoś namaszczenia, który, który, który, którego używa w, w służbie i to jest, real, to jest bardzo realne, no to taki człowiek nie udzieli nic. No i może, może następuje tutaj wiele takich frustracji, no bo przyszedł, powiedział, że nałoży na mnie ręce e, i, i że ja otrzymam namaszczenie do wykonania tego zadania, a nic się nie wydarzyło. No, no, bo, on, no bo on nie miał żadnego objawienia w związku z tym, e, na przykład, albo też w ogóle nie był żadnym urzędnikiem, albo też w ogóle nie posiadał żadnego namaszczenia, którego mógł udzielić, więc rozumiecie, chcę żebyście y, przyjaciele zrozumieli, że y, y, y, to wszystko musi być wynikiem naszego zrozumienia, całokształtu rzeczy. Że nakładanie rąk to nie jest coś takiego, że, że jakaś też, jakiś chaos ma, ma w tym być. No nie. To wszystko musi być, to wszystko musi być z objawienia, czy też na, na podstawie jakiegoś u, ułożenia, ułożenia płaszczyzny, płaszczyzny urzędowej. Prawda? Czy też udzielę, czy, czy też na podstawie tego, co się ma, w czym się jest. Jak ja na przykład widzę, że jest człowiek, który potężnie działa na pułapie ewangelizacji, to niekoniecznie to jest jakiś tam znany ewangelista czy ktoś, ale ja bardzo chętnie pójdę do niego, żeby on ręce na mnie nałożył, żeby to namaszczenie spłynęło na mnie, rozumiesz? Więc yy, ja, ja też się tak świadomie temu wszystkiemu przyglądam i mamy ostatnią płaszczyznę siódmą płaszczyznę, ona jest napisana w dziejach apostolskich w czternastym rozdziale, 23 trzecim wersecie dzieje apostolskie, czternasty rozdział 23 werset jest napisane tak, że przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych a więc widzimy, że, że nasze ręce, one służą też ku ordynowaniu czyli ustanawianiu, czy też wyznaczaniu zarządców w kościele. No i, i tutaj jest temat taki, że, że, też, że, że to to mogą robić ci, którzy są urzędnikami. Tak? Że to nie ma tak, że to, że to wiesz, ktoś przyjdzie do ciebie, położy na cię ręce powie ty tam będziesz pastorem. No to tak nie jest. Oczywiście też jest tak, że ma ktoś objawienie, i, i, I przychodzi do drugiego człowieka mówię ja, ja teraz położę na Ciebie ręce i, i, i, i Ty dostaniesz pastorem, bo mam takie objawienie. Ale to nie jest, mm, to nałożenie rąk, ono, mm, ono jest pro, ono jak, jakby jest tutaj, mieści się w dziedzinie y, może udzielenia namaszczenia. E, czy też ten ten, ten nałożenie rąk towarzyszy jedynie. To jest jakby jedynie gest, który towarzyszy pewnej informacji prorożej. Natomiast wyznaczanie zarządców w Kościele, no to mają prawo zarządcy. Czyli ktoś, kto już zarządza, to może wyznaczać zarządców. No bo, bo, bo, bo, bo w innym wypadku, no to sorry, to wiesz, no, no nie ma tak, że, że to każdy sobie położy na drugiego ręce i go tam wyznaczy do czegoś nie, nie, tutaj w ogóle jest zapis, że to robili apostołowie czyli ci, którzy byli urzędnikami bożymi A więc, ale, ale jest ten zapis, że my mamy nakładać ręce ku ordynacji jest też w Biblii napisane wiecie, żeby na ludzi pochopnie rąk nie nakładać też to wielu ludzi nie rozumie do końca na czym rzecz tutaj polega I tutaj, i tutaj ten tekst, on dotyczy właśnie tej ordynacji tak? Że to jest jakby tekst do już ludzi rządzących, do ludzi, których Bóg wyznaczył na apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, czy też nauczycieli, czy też starszych w kościołach tzw. biskupów, czy też prezbiterów zarządzających. Więc Bóg jakby tutaj daje nam też taką informację nie, nie ustanawiajcie pochopnie innych zarządców. Pochopnie to znaczy bez objawienia, bez zrozumienia obecnej sytuacji, która jest. Wiecie, to jest też taka, takie ważne, ale też żebyście zrozumieli, że ten, ten zapis, żeby na ludzi pochopnie rąk nie nakładać, to on dotyczy właśnie tego siódmego elementu, czyli tej ordynacji. A więc widzicie, przyjaciele, że, że, że nasze ręce, one są po to, aby je wkładać na innych ludzi. Ale też wkładać z objawienia zgodnie z Bożymi zasadami, Częściowo jest to, jest to dla wszystkich, częściowo nie dla wszystkich. Ja czytałem od tych te, te, te pierwsze rzeczy, te pierwsze płaszczyzny, one są najbardziej powszechne. One są dla wszystkich, prawda? Im bardziej idziemy w górę, tym widzimy, że, że potrzebne są do tego określone jakby predyspozycje. Ale zasada jest zawsze ta sama. Jesteś uświęconym kapłanem namaszczonym przez Boga i Twoje ręce są po to abyś ich używał w celu szerzenia Bożego Królestwa masz swoje ręce dane po to aby uzdrawiać, aby błogosławić, aby czynić cuda aby przekazywać Bożego Ducha czyli chrzcić w Duchu Świętym aby przekazywać dary Ducha Świętego aby udzielać namaszczenia i aby ordynować chciałbym żebyśmy też zobaczyli wagę tego zjawiska, bo skoro zostało to umieszczone w tym, w tym miejscu fundamentu, to znaczy, że to jest ważne. To jest ważne. Ja podchodzę poważnie do tego zjawiska, że jakby to się stało już pewnego rodzaju moją kulturą. Ja uważam, że mam święte ręce i, i, i, i one są naprawdę używane przeze mnie jako narzędzia. I, I składam Wam świadectwo tego, że odnoszę sukcesy w związku z tym. Odnoszę sukcesy. Więc jakby zachęcam Cię do tego, żebyś też używał tych rąk e, tak jak Bóg e, jak, jak, jak Bóg Cię uczy. Jaki, w jaki sposób Bóg Ci pokazuje. Żebyś też nie, za, nie zaniedbywał tego nakładania rąk. Żeby to nie było czasami. Prawda? E, ale też, żeby to nie było chaotyczne. Niech to będzie w wyniku objawienia. Niech to będzie w wyniku pragnień, które w Tobie powstają, które też mają jakby potwierdzenie w tych rzeczach, o których, o których teraz uczyłem. mi się. Dobry Ojcze, dziękuję Tobie za te słowa. Dziękuję Tobie za to, że Ty dałeś nam ręce, które mogą, przez które może działać Twoja władza i moc i może być szerzone królestwo. Ojcze, dziękuję Ci, że jako uświęceni kapłani, jako Twoi namaszczeni ludzie możemy używać naszych rąk, aby uwalniać Twoje dzieła przez nie. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego człowieka, który słucha tych wykładów. Niech Twoje namaszczenie teraz spływa na każdego z tych ludzi. Niech przychodzi głęboka świadomość, w jaki sposób używać mają swoich rąk. Ojcze, niech namaszczenie Twojego Świętego Ducha przenika ich dogłębnie teraz. Niech ich ręce, Ojcze, w tej chwili stają się dla nich narzędziami, które Ty ubłogosławiłeś i im dałeś. Amen.